Jesteśmy na Agro Show Bednary na stoisku firmy SAMASZ. Naszym rozmówcą jest pan Norbert Pawluczuk, szef działu marketingu w firmie SAMASZ. Panie Norbercie, co ciekawego firma SAMASZ przedstawia na targach Agro Show Bednary? Tradycyjnie prezentujemy ofertę maszyn zielonkowych i maszyn komunalnych. Przywieźliśmy maszyny, które są dedykowane zarówno dla małych gospodarstw, jak i tych największych. Przywieźliśmy również nowości. Produktowe, między innymi nowy przetrząstarz P8890 o szerokości roboczej 0,8 metra. Przywieźliśmy również nową zgrabiarkę 350 Slim, która jest dedykowana dla właścicieli małych gospodarstw do 50 hektarów, oraz Sam B280F, która jest propozycją kolejną firmy Samarz na sezon 2018-2019, uzupełniającą dotychczasową ofertę kosiarek lekich o kosiarkę czołową pcham. Wczorajszy dzień był dniem dla biznesu. Jak u Państwa się przedstawiała sytuacja? Czy były spotkania, które owocowały jakimiś zamówieniami i ewentualnie dalszym progresem w rozwoju? Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni z tej nowej formuły targów. Wczorajszy dzień rzeczywiście był zdominowany przez rozmowy z naszymi partnerami handlowymi. Odwiedzili nas nasi importerzy z Niemiec, z Litwy, Łotwy, z Rosji, również z Polski. Mieliśmy sporo czasu, żeby porozmawiać, przygotować się na kolejny sezon. Te rozmowy były w mojej ocenie bardzo udane i tak jak powiedziałem, tutaj duży plus dla organizatorów targów właśnie za ten taki dzień Dilerski. Mamy nadzieję, że na stałe wpisze się w kalendarz Agro Bednary. W kwietniu mieliśmy okazję otwierać nową fabrykę, nowy zakład firmy Samarz. Było to w zabudowie 13 kwietnia od tamtej pory minęło no pół roku. Jak sytuacja wygląda w tej chwili w nowym zakładzie? Jak się Państwu wiedzie w nowym miejscu? No, są nieporównywalne relacje stosunku do tego, co było wcześniej. Nowa fabryka, nowe wyzwania, nowe maszyny, nowoczesny sprzęt, nowoczesne pomieszczenia biurowe, komfort pracy, nowola, nowoczesna malarnia KTR. No, to wszystko wpływa na to, że lepiej się nam pracuje, bardziej się identyfikuje z naszą firmą, jesteśmy bardziej zaangażowanymi pracownikami, no i jesteśmy dumni ze swojej fabryki. Od jakiegoś czasu obserwuję, że bardzo zmienił się wygląd Państwa maszyn. Jak to w tej chwili u Państwa się prezentuje? Chodzi mi o nowy design, który czy ujednolicił już zakład, fabrykę? Tak, staramy się ujednolicić wizerunek naszych maszyn. Dużym plusem tutaj było pojawienie się w ubiegłym roku nowego Logo marki Samasz w tej chwili trwają prace nad wprowadzeniem nowych oznaczeń na naszych maszynach, maszyny są spójne zarówno kolorystycznie jak i graficznie, także te tematy zostały uporządkowane i mamy nadzieję, że spotkają się z pozytywnym odbiorem naszego klienta gdzie w najbliższym czasie będzie można spotkać się z Państwem na wystawach, w których będziecie uczestniczyć. Mam na myśli targi zarówno w Polsce, jak i za granicą? Myślę, że takim dużym wydarzeniem, w którym weźmiemy w najbliższym czasie udział, to będą targi Sima Paryż, na które już teraz chcę serdecznie zaprosić klientów również z Polski. Kolejne targi to na pewno będą targi Agritechnika w Hanowerze. Tu mowa o targach zagranicznych. Jeśli chodzi o imprezy krajowe, to na pewno będziemy na Polakrze, na pewno będzie Idziemy na agrotechu Kielce.